Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek złe prognozy szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzega, że będziemy długo odczuwać skutki obecnego kryzysu paliwowego. Krakowianie zdecydują o przyszłości prezydenta miasta, w drugiej połowie maja zagłosują w referendum. 17-latek podejrzewany o pobicie kontrolerki biletów we Wrocławiu zatrzymany sam zgłosił się na policję. Świat przeżywa najgorszy kryzys energetyczny w historii, alarmuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna. W wywiadzie dla dziennika Le Figaro, jej dyrektor Fatih Birol przyznaje, że jest pesymistą, jeśli chodzi o dalszy rozwój sytuacji związanej z paraliżem cieśniny Ormus. Jak dodaje, powrót do normalności zajmie wiele czasu. Świat nigdy nie doświadczył zakłóceń w dostawach energii na taką skalę, podkreśla Fatih Birol. W jego ocenie obecny kryzys jest gorszy niż wszystkie poprzednie razem wzięte. Wchodzimy w czarny kwiecień, ostrzega dyrektor agencji, wskazując, że sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej niż w marcu, ponieważ produkcja ropy w krajach Zatoki Perskiej spadła o niemal połowę. Problemem jest także zniszczona w atakach Iranu infrastruktura naftowa. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że na kryzysie najbardziej ucierpią kraje uzależnione od transportu surowców przez cieśnictwo. Ormus, czyli kraje azjatyckie i afrykańskie, zwłaszcza najsłabsze gospodarki. Skutki odczuje także Europa. Fatih Birol mówi o wielkich wyzwaniach czekających niemiecką gospodarkę oraz o nieco lepszej sytuacji Francji, która dysponuje energią jądrową. Uwolnienie strategicznych zapasów, oszczędzanie oraz inwestowanie w alternatywne źródła energii. Takie działania zaleca agencja. Podkreśla jednak, że istnieje tylko jedno realne rozwiązanie otwarcie cieśniny Ormus. Stefan Folzer, Polskie Radio.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 Polskie radio. Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział nie mniej niż 3 piąte biorących udział w wyborze prezydenta Krakowa, czyli niemal 160 tysięcy osób. Policja przeprowadziła pierwsze czynności z 17 siedemnastolatkiem, który w piątek zaatakował kontrolerkę biletów wrocławskiego MPK. Sprawca sam zgłosił się na posterunek. Nastolatek był poszukiwany przez wrocławskich policjantów w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej pracownika MPK. Na miejscu wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe, zgromadzony materiał w dniu jutrzejszym zostanie przekazany do prokuratury. Mówiła Anna Nicer z wrocławskiej policji. Poszkodowana kontrolerka jest w szpitalu. i Jej stan jest dobry. Jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki miejskiej w Europie Wireless Festival w Londynie nie odbędzie się. Impreza została odwołana po tym jak brytyjski rząd odmówił wjazdu do kraju głównej gwieździe. Kanye West naraził się promowaniem treści nawiązujących do nazizmu. Organizatorzy festiwalu zapewniają widzom całkowity zwrot kosztów za bilety. Brytyjski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Home Office uznało, że obecność amerykańskiej gwiazdy nie leży w interesie publicznym. West początkowo otrzymywał elektroniczną autoryzację podróży, decyzja ta została jednak unieważniona przez brytyjskie władze. Kilka dni temu ze współpracy z festiwalem wycofali się sponsorzy. Klimat Wieczór bez smogu w Polsce, w Koninie jakość powietrza umiarkowana na północnym wschodzie głównie bardzo dobra, a na zachodzie i południu dobra. Około jednej trzeciej energii w sieci krajowej produkują teraz źródła odnawialne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport i Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Tuż po Wielkanocy eksplozja sportowych emocji. Zaczynamy od tych globalnych. Od kilku minut trwają dwa pierwsze spotkania ćwierćfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W tym zapowiada zapowiadającym się ciekawie Real Madryt remisuje 0-0 do 0 z Bayernem Monachium. Taki sam wynik na tablicy wyników w spotkaniu Sportingu Lizbona z Arsenalem Londyn. W kraju już dziś możemy poznać mistrzów Polski w hokeju na lodzie. Jeżeli GKS Tychy pokona w trwającym spotkaniu na wyjeździe GKS Katowice, będzie świętować tytuł na lodowisku rywali. Tychy w finałowej grze do czterech wygranych prowadzą 3 do 0. 3 do 0 także pod koniec pierwszej tercji w dzisiejszym meczu. Pod siatką wydawało się, że poznamy pierwsze finalistki Tauron Ligi. Dewelopress w pierwszym meczu łatwo do zera pokonał w Rzeszowie BKS Bielsko-Biała i wydawało się, że dziś dopełni formalności na wyjeździe. Tymczasem dziewczyny z BKS-ów spięły się na wyżyny swoich umiejętności, wygrały po breku i o awansie zdecyduje spotkanie numer 3 na Podpromiu. Trzecie decydujące spotkanie, ale ćwierćfinałowe grają właśnie teraz w plus lidze w Warszawie, PG Projekt i skazywany na pożarcie Jastrzemski Węgiel. Pierwsza partia dla projektu do 20, w drugiej także ekipa z Warszawy prowadzi 6 do 3. Kończymy jak zaczynaliśmy piłką kopaną, tym razem z krajowego podwórka. W zaległym spotkaniu w PK Ekstraklasie Arka w Gdyni odniosła bardzo cenne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. 3 do 1 grała Zagłębie Lubin, grające prawie całą drugą połowę w 10 po czerwonej kartce dla Michała Nalepy. Jutro na termometrach od 5-6 stopni na wybrzeżu, północnym wschodzie kraju oraz w rejonie podgórskim Karpat, przez 8 w centrum, na południowym wschodzie i w rejonie podgórskim Sudetów, do 11 na zachodzie. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Za wyjątkiem krańców zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu. Rano miejscami także deszczu ze śniegiem. Praktycznie w całym kraju porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne.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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Osiem minut po 21. Klub Trójki. Witamy w trójkowym składzie Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Ryszard Jaźmiński, ale oczywiście o tej porze w trójce będzie nas znacznie więcej i za chwilę powiem już o tym całkiem konkretnie. W ostatnich latach zdarzało się to od czasu do czasu, jednak mam wrażenie coraz częściej. Teraz to już właściwie reguła. Nie ma miesiąca, czasem i tygodnia, by na ekrany naszych kin nie powrócił tytuł, który ma już swoją historię, a często i solidną pozycję w historii kina. Powracają filmowe dzieła, klasyki, ale też coraz częściej kino rozrywkowe, które swego czasu świętowało już triumfy. No a teraz ma szansę zdobyć zupełnie nowych widzów. Dlaczego tak się dzieje? Czy ta tendencja powinna nas cieszyć i czy takich premier, ponownych premier po latach, powinno być coraz więcej? To tylko niektóre z wątków, jakie chciałbym poruszyć dzisiaj w Klubie Trójki, wraz z moimi znakomitymi gośćmi. A dzisiaj spotykamy się w gronie filmoznawców, krytyków filmowych i dystrybutorów. Zresztą niektórzy z nich, niektórzy z moich gości łączą te funkcje. Jest już z nami dobry wieczór, Adriana Prodeus. Dobry Witamy. wieczór. Krytyczka filmowa jest Agnieszka Łęska, reprezentująca właśnie firmę dystrybucyjną Gravity Films, nową właściwie, prawda? całkiem Tak, nowym. tak, witam. Dobry Witamy, wieczór. dobry wieczór. Jest Sebastian Smoliński, krytyk filmowy, yy, no myślę z, z, znany w trójce też od dawna. Wieczór. Cześć, dobry wieczór. Ale również od y, pewnego czasu dystrybutor filmowy Past Perfect i... To również są klasyczne filmy. Nieco później usłyszymy się także z czwartym. Moim gościem to Patryk Tomiczek, filmoznawca, który również proponuje nam starsze film, filmy. To firma Reset, firma z Katowic. Dlatego też nie ma Patryka z nami w Studio Trójki, ale usłyszymy się nieco później. Witam wszystkich gości, zapraszam też i Państwa do rozmowy. Oczywiście 2273 to nasz numer telefonu, a ja dzisiaj wszystkich namawiam do tego, by zgłaszać swoje filmowe propozycje. My tutaj dzisiaj przywołamy na pewno wiele filmowych tytułów, tych, które już znalazły się ponownie w naszych kinach albo za chwilę się znajdą na dużym ekranie, ale może ciągle dystrybutorzy nie pamiętają o ważnych tytułach, które znowu chcieliby państwo zobaczyć właśnie na dużym ekranie. Albo może zaproponować najmłodszym pokoleniom, czyli tym widzom, którzy nigdy wcześniej nie mieli szansy zobaczyć wspomnianych filmów. 22.7 trójek. Co chcielibyśmy z klasyki filmowej, ale również z kina rozgrywkowego oglądać znowu na dużym ekranie? No to od czego zaczniemy? Chyba zacznijmy od tego, jak to pytanie oczywiście do mojej gości w studiu. Jak oceniacie, kiedy właściwie w Polsce tak naprawdę, bo ja tu we wstępie do audycji wspomniałem o tym, ale kiedy właściwie zaczęła się ten, ta tendencja, ten trend? Dodajmy od razu nie tylko polski, ale w Polsce widoczny chyba tak mocno od roku? Nie wiem, jak, jak to postrzegacie? Ja powiem z mojej perspektywy, że klasyka była obecna już dużo wcześniej, oczywiście w formie różnego rodzaju retrospektyw, przeglądów, yy, przeglądów mhm. i tak dalej, ale w takim rytmie, żeby ona weszła do repertuaru kin i była w programie obok premiery najnowszej, jakiegoś blockbustera, Aha. czy jakiegoś mniejszego filmu, czy, czy kina familijnego, w takim regularnym dostępie, to ona pojawiła się w pandemii. I wydaje mi się, że pandemia w ogóle zmieniła nasze odczuwanie czasu. My jeszcze trochę sobie z tego nie zdajemy sprawy, yy, w sensie takim, że jeszcze sobie tego nie opowiedzieliśmy. Jak bardzo myśmy się zmienili w trakcie pandemii, Yy, wydaje mi się, że to był moment, kiedy nie tylko, że nie było filmów, i nie tylko, że my po prostu zatrzymaliśmy się w pewnym sensie w czasie i zaczęliśmy oglądać stare filmy, zaczęliśmy, nie wiem, na równi traktować wspominać. przeszłość i myśleć sobie, czy jeszcze takie czasy nastąpią, Aha. czy jeszcze my takie filmy będziemy oglądać, ale też zmieniło się nasze odczuwanie czasu takie, że przestała być na moment y, najistotniejsza ta aktualność, to, że my w dany weekend musimy obejrzeć tam, nie wiem, ja mówię teraz o krytykach filmowych, czyli troszeczkę skrzywionych osobach, że musimy w każdy weekend obejrzeć trzy nowe filmy. No nie, no mo może możemy obejrzeć jeden nowy film, ale na przykład dwa inne stare, które, których nie widzieliśmy, możemy nadrobić zaległości, ale możemy też obejrzeć filmy po latach, zobaczyć je w, w innym świetle. Ja mam takie poczucie, że moment, kiedy ja zaczęłam w tak dużym stopniu zajmować się starym kinem, czyli pisać o nim tak samo jak o aktualnościach, to był moment... Tak zwanego ZOZO, czyli naszego ulubionego 2020 roku, roku pandemicznego. To Adriana Prodeus, bardzo proszę, no bo to jest właściwie taka ciekawa obserwacja rzeczywiście z punktu widzenia krytyczki filmowej, że troszeczkę inaczej podchodzi się do tych filmów, ale przecież zwykły odbiorca, no właśnie... Ma teraz ogromny wybór, bo tak jak wspomniałem, są wśród widzów takie osoby, które nie miały szansy zobaczyć pewnych filmów, które pojawiały się, które miały te swoje premiery, nie wiem, 30 lat temu na przykład. Mhm. To ja myślę, że takim punktem przynajmniej... Agnieszka Łęcka. Takim punktem, który my z Sebastianem możemy powiedzieć, że, że, że to był punkt zero, to była pierwsza edycja Timeless Film Festival Warsaw. Czyli właśnie dwa lata temu. Trzy lata temu. Trzy lata temu. Lata temu. Którą współorganizowaliśmy. Dwa. dwa. Teraz teraz nie, to no dwa, trzecie, bo, trzecie bo teraz trzecia edycja, czyli dwa lata temu. Dwa tam. lata temu, dobrze. No nie kłóćmy się. Dwa, trzy tak, tak, lata tak. temu, tak. Y to ten moment. I my, my mieliśmy przyjemność i, i zaszczyt i radość ogromną współorganizować ten fest festiwal. No i wtedy zobaczyliśmy na widowni A, młodych... A gdyby ktoś nie wiedział, dodajmy, no to jest właśnie festiwal poświęcony tak, wyłącznie, wyłącznie starszym filmom. De de dedykowany klasyce filmowej. I, i, i widzieli, zauważyliśmy na widowni mnóstwo wspaniałych młodych ludzi, którzy byli całkowicie pochłonięci filmami sprzed 20-30 lat. I tak się zaczęła zresztą nasza działalność dystrybucyjna, bo to nagle zrozumieliśmy, że... Że tak, no, że to trzeba, że, że oni mają też prawo, że kolejne pokolenia mają prawo, a nawet powinni i yy, yy, mają potrzebę i chęć oglądania tych wspaniałych filmów z przeszłości na dużym ekranie. Wspólnie razem, bo to też jest istotne, mm. bo to, to jest całe, całe, cała idea kina, żeby oglądać to razem, a nie, nie w domu na kanapie. Czyli zaczynaliście razem tworzyć właśnie festiwal, a potem się wasze drogi troszeczkę rozeszły, ale właściwie podążacie w tym samym kierunku, bo... Oboje reprezentujecie właśnie firmy, które proponują nam te, mhm. te starsze tytuły. Zresztą tu niech, niech też padają te tytuły, no właśnie. To Sebastian zaczął no, pierwszy. Yy, tak, rzeczywiście dla mnie to też trochę był ten moment pierwszego timelessa. Znaczy, tutaj bym też zgodził się z Adrianą, że, że pandemia pewnie w takim szerszym społecznym kontekście miała duże znaczenie. Mi trudno jest odpowiedzieć osobiście na to pytanie, bo ja zawsze byłem jakby... Jako krytyk, czy, czy Miłośnik Kina oczywiście oglądałem kilkadziesiąt nowych filmów rocznie. czy Czyli lubiłeś setki. też wracać do starszych filmów? Ale zawsze pewnie, tak, tak. Moje serce, moje jakby to co mnie rozpalało, to zawsze były starsze filmy, więc ja zawsze ich dużo oglądałem. Ale faktycznie był taki piękny moment dla wielu krytyków, pandemia, że nie trzeba było właśnie gonić za tak zwaną, jak to się mówi w branży, bieżączką, że właśnie za tymi premierami. I potem nagle się okazało, że jest świat też gdzie indziej, poza tym, co nam w sumie narzucają, można powiedzieć, nie wiem, studia, dystrybutorzy, ten kalendarz, że to się wszystko kręci wokół nowych, więc to faktycznie trochę odwróciło, no, ale mam też wrażenie, że yy, na przykład Timeless nam pokazał, że polska widownia jest właśnie bardzo jakby wygłodzona. Bo tego mhm. nie było y, przez lata. Bo nie wiem, w Nowym Jorku, w Londynie od dekad y, są te rewajwale. Klasyka wraca jakby naprawdę od wielu, wielu dekad. No właśnie, to się w Polsce z, tak nie było. za granicą zaczęło tak. znacznie wcześniej, znacznie o na wcześniej pewno jeszcze dzisiaj i ma, I ma inny trochę wymiar. No właśnie my jesteśmy teraz w takim miejscu, że robi się repremiery, no. że, że na, na niektóre z tych filmów czeka się bo ich nie było przez lata, bo w latach 90. była jakby absolutna obsesja na punkcie nowości, nowości Ale z też, zachodu. Też od razu dorzucę taki jeszcze jeden wątek, że. Czasami rzeczywiście wraca film w tej swojej klasycznej wersji, ale są odstępstwa od tej reguły. Tu mam na myśli choćby Kill Bill, prawda, ostatnio te dwie części, czyli taka wersja reżyserska. Tak, tak, Właściwie tak. to samo, ale jednak troszeczkę inaczej, w innej oprawie, z, mhm. z pewnym dodatkiem. Więc no właśnie, to są mhm. różne też pomysły na, na to, by te Absolutnie. filmy wracały. Ale też rewolucja technologiczna. Fakt, że no, dzięki możliwościom cyfrowym możemy pokazywać w całej Polsce wspaniale odrestaurowanego, na przykład Amadeusza, to był pierwszy film, jaki my jako Past Perfect wprowadziliśmy. To film absolutnie kinowy i no, nie sposób sobie wyobrazić sytuacji, że ja jako mały dystrybutor jeżdżę z 30 kopiami po kraju, tak? czy nawet mm. po prostu fizyczne kopie 35 mm wysyłam. Więc to, to jest też ten aspekt, że to już jest możliwe, że klasyka już nie jest tylko zamknięta w archiwach, na szpulach, ale też żyje w tych dobrych kopiach cyfrowych, które właśnie na ekrany wracają te filmy, filmy odrestaurowane przede wszystkim. To jest fantastyczne. No i tak, mamy rzeczywiście nowe firmy dystrybucyjne, które proponują nam stare filmy, ale też warto zauważyć tę tendencję. Nie wiem, być może to wy właśnie też wywołaliście taki efekt, że no, ci dystrybutorzy, którzy są naprawdę już wiele, wiele lat na rynku i cały czas proponują nam absolutnie nowe rzeczy, premiery, też zaczynają sięgać po, po starsze tytuły, prawda? No są na to przykłady. Ale czym są w ogóle nowe filmy? Może powinniśmy zapytać czy ta tendencja dotyczy tylko starych filmów czy ona dotyczy nowych filmów bo przecież żyjemy w epoce kiedy jakby bardzo mało pisze się nowych historii zwykle to są już jakieś remiksy jakiegoś rodzaju recyklingi dawnych historii i w czasie, kiedy, nie wiem, oglądamy jakieś kolejne, nowe, gwiezdne wojny, czy jakaś poboczna, prawda, ścieżka, no jakby... Ostatnio jakie jest, 7 na przykład. Tak, mm. jakie jest nasze wyobrażenie w ogóle na temat nowości. Oprócz tego Aha. powstają też filmy nowe, które są robione według starych metod. I one są bardzo doceniane. No takim filmem, no choćby był Brutalista. W, ja w przyszły weekend, nie w ten najbliższy, tylko za dwa tygodnie, wybieram się na festiwal kina 70 mm, gdzie wszystkie filmy są puszczane z taśmy. To jest w Krno w Czechach, tuż przy granicy polskiej. Polecam. Świetny festiwal. Czyli jeszcze yy, jedna i forma tam, yy, ukłonu tak, No pewnego fetyszyzmu, do tradycji, tak, no, bym tak. powiedziała, taśmy filmowej, siedemdziesiątki. Mm -hmm. I tam, obok starych filmów, są pokazywane nowe. I na przykład w tym roku na tej edycji będziemy oglądać bodajże trzy nowe filmy, hmm. czyli jedna bitwa za cztery nawet. Jedna bitwa za drugą Grzesznicy, Testament Anne Lee i Wielki Marty. Wszystkie te filmy są na 70 mm i my będziemy je oglądać obok filmów z lat 60. amerykańskich i uważam, że to pokazuje pewien pejzaż kina, w którym stare i nowe jest bardzo wieloznaczne. To znaczy mogą być nowe filmy zrobione na stare, mogą być stare filmy w nowej restaurowanej wersji. I mogą być, no nie wiem, jakiegoś rodzaju różne remiksy. I wydaje mi się, że widzowie znakomicie czują te, te niuanse, że wśród widzów są pewne kultowe tytuły, które oni chcą zobaczyć w kinie. No nie wiem, parę lat temu, czy 10 lat temu była, nie wiem, Odyseja Kosmiczna w kinach, pojedynczy taki tytuł yy, tak Kubricka. A w ostatnich latach filmem, który nie wiem w końcu, czy wszedł do dystrybucji, ale na pewno wiem, że młodzi ludzie go oglądali pasjami na różnych nośnikach innych, to był Podziemny Krąg. Yy, i nagle popularność nie, tego chyba, filmu... Chyba nie miał, nie, nie miał kinowej premiery, o, więc no to właśnie mamy, mamy kolejną propozycję. <laughs> tak, bo tego kino. rodzaju potrzeby są, bo nagle się okazuje, że w danej yy, współczesności jest potrzebne zobaczenie tego tytułu, zwłaszcza na przykład filmy z tego momentu Y2K tej całej estetyki, prawda? Czyli tego przełomu mileniów, tam milenium mambo i tak dalej. To są hmm. filmy, które na świecie cieszą się ogromnym powodzeniem wśród osób nastoletnich, czy takich dwudziestoletnich. Właśnie dla dlatego, że one pokazują, czym była ta estetyka. Mm. Nie? Pierwszy film, nie wiem, Sióstr Wachowskich, Bound, tak? To są filmy, za którymi, za estetyką, czy choćby, nie wiem, filmy Łąkarłaja Za tą estetyką tęsknią młodzi ludzie. Oni chcą to zobaczyć w takiej formie, jak to było, mimo, że my, kiedy te filmy wchodziły na ekrany, nie oglądaliśmy ich wcale w kinach, bo nie były one wtedy dostępne. Były w telewizji, były na kasetach, potem były na DVD. Ewentualnie więc... dopiero po latach, tak. Tak, mm. więc to jest bardzo ciekawe, jak to się nowe ze starym miesza i to stare wpływa na nowe i odwrotnie. W takiej wirówce jesteśmy. No właśnie, no to kolejna bardzo ciekawa obserwacja. Ja przypominam 22.7 trójkę. Zapraszamy słuchaczy Trójki i państwa zapraszamy do naszej rozmowy. I mamy już tu podziemny krąg, zanotowałem na kartce. Yy, tytuł, który jeszcze nie wrócił, ale może właśnie się ktoś z dystrybutorów zainspiruje. I może również pojawi się w kinach. Jeśli mają państwo swoje filmowe propozycje, tytułów, które absolutnie powinny mieć ponowną premierę po latach, to zapraszam. 22 7 trójek. No i właśnie, może żebyśmy nie byli gołosłowni. Pochwalcie się tytułami, z których cieszycie się najbardziej, a które udało wam się już ponownie wprowadzić mm. do kina. No i od razu drugie pytanie, czy to były dobre wybory? Chodzi mi o reakcję no, to publiczności. To jest dobre pytanie. No, i... Właściwie mam wrażenie, że, że w obszarze klasyki wszyscy jesteśmy trochę początkujący. Mniej czy bardziej. To tak jak wspomniałeś, duże, duzi dystrybutorzy też już mhm. sięgają po te filmy, ale te firmy, które się w tym specjalizują, te kilka osób, kilka firm, no to my właśnie tak po macku trochę działamy. No, wspomniałem już o Amadeuszu i to był pierwszy film, jaki wprowadzaliśmy. To była wielka przygoda i nieoczekiwana, bo Naprawdę nie przypuszczałem, że, to, że tak wiele osób ten film będzie chciało zobaczyć. To był szał tak, z mojej perspektywy i to było fantastyczne. Cudem trochę się udało ten film pozyskać dzięki temu, że właścicielem praw jest prywatna osoba, a nie duże studio, bo to jest też takie coś, że my możemy sobie fantazjować o pewnych filmach, ale wiele z nich jest własnością dużych studiów. Jak właśnie Odyseja Kosmiczna, która teraz jest u Warnera. No i oni, duże studia mają swoje plany na te biblioteki. Ale tutaj się udało z Miloszem Formanem. Bardzo się cieszę. Oczywiście też lot nad kukłuczym gniazdem na 50-lecie to była też super przygoda. Wielki Błękit to było małe marzenie. No ale to film też. Niedawno. Tak, i film też, który ciebie chyba zainteresował, czyli Zniknięcie. Oj, Zupełny tak, taki tak. strzał gdzieś z boku. Oczywiście właśnie film, który. Yy... Wielu osobom mógł być w ogóle, w ogóle nieznany, nieznany. To prawda? było trochę ryzyko, ale to jestem bardzo to ta, szczęśliwy, że... Nie, nie, nie, absolutnie niesamowity tak, kryminał. Że thriller. wzbudził zainteresowanie, tak, tak. więc uh -huh. to taka moja krótka ścieżka, to była duża przygoda. Tak, tak, tak. Agnieszko? Tak, ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co państwo przede mną mówili o propos tego, co to jest nowe, co to jest stare i Amadeusz i tak dalej. Ja razem z Sebastianem w ramach Timelessa pierwszego organizowaliśmy koncert filmowy Amadeus byłam odpowiedzialna za organizację. Wybrałam się do Londynu, po to, żeby się nauczyć, jak to zrobić, jak to, jak to się robi. Koncert z filmem, orkiestra, chór, 100 osób na scenie muszą wejść ze swoimi partiami w odpowiednim momencie. Nie można się spóźnić nawet o sekundę. Duża praca i, i duże wyzwanie. Wieczorem w, w Londynie, bo tam nam pokazywali, jak to, jak to robić, odbył się pokaz. Ja zabrałam swoje dzieci, trójkę moich dzieci wspaniałych, które nic nie mówiłam. Nie wiedziały, co to jest Amadeusz i tak dalej, i tak dalej. Wyszliśmy sp po, po, po spektaklu, yy, cisza, zaduma i mój 17-letni syn odwraca się do mnie i mówi, mama, ale to była premiera, prawda? <śmiech> no tak. I ja już wtedy wiedziałam, że dystrybucję trzeba robić i dlaczego trzeba ją robić. Aha. To była absolutna odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o moje plany, no my w tej chwili z Sebastianem wspólnie wprowadziliśmy z okazji, z okazji roku naszego wspaniałego mistrza Andrzeja Wajdy Film Pantadeusz i bardzo się nim cieszymy i coraz lepiej nam, coraz mamy lepsze wyniki, szkoły, szkoły też się cieszą i, i dzieciaki się cieszą. Mieliśmy wspaniały pokaz w multikinie. A ja mogę was zapytać, dlaczego wybraliście akurat Pana Tadeusza? Bo przyznam szczerze, że z całego dorobku Andrzeja Wajdy to jest film, który bym najmniej się spodziewała zobaczyć na tej repremierze. Ale uczniowie najchętniej pewnie chcieliby no, zobaczyć. Czy oni najchętniej, czy ktoś ich tam zmusza? Oni dlaczego akurat ten film? Oni trochę może muszą, ale im się podoba. Ehm, naszym wyborem był pianista. My chcieliśmy pokazać. I pianista pianist również oczywiście teraz a wraca. Pianistę wprowadzamy za chwilę. Jesteśmy miłośnikami tej, tej wersji odrestaurowanej, która jest właściwie nowym montażem mhm. i Marzyliśmy o tym, żeby ten film wrócił do, do kina, a Dowiedzieliśmy się troszeczkę przypadkowo, że, że właściciel praw ma również pana Tadeusza i to był trochę przypadek. Tak, bo odpowiedź brzmi, bo, bo ten film był trochę dostępny, o, bo, bo mhm. po prostu większość polskich filmów jest w rękach publicznych, co oczywiście jest fajne, ale sprawia, że no, prawie się nie robi dystrybucji polskich filmów też właśnie z tego powodu, że one są, należą do w u i... Tak, chyba, niechby... że jest jakaś rocznica, tak jak tak. rocznica Hasa była w zeszłym Wracają roku. Wracają w takim, powiedzmy, pakiecie czasem, Tak, nie? w tym roku Wajda, ale a propos... Yy, tak, albo pojawiają się... Tak, przepraszam. Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że a propos pianisty, to będzie taki naprawdę koszmarny żart teraz z mojej <grym> strony, bo wielkim powodzeniem cieszy się również film Mordercza opona. To będzie zupełnie z, z, komle... z osobnego bieguna Tak, ale o tym, o tym też dzisiaj I porozmawiamy, że są oponie, bardzo różne filmy. Tak, tak, i w Morderczej oponie, czyli takim filmie klasy BZ, czy jak kto chciałby to widzieć, jest straszliwy żart na temat y, pianisty, że y, no jakby kino opiera się na jakimś bezsensie. Dlaczego właściwie IT e. y, miał ciemną skórę? Dlaczego właściwie ten bohater pianisty był takim wspaniałym muzykiem? Dlaczego on nagle zaczął żyć jak bezdomny, prawda? Że takie nawiązania do różnych sławnych filmów, których nikt nie widział i nie rozumie kontekstu. kontekstu. Nareszcie mm -hmm. będzie można zobaczyć, mm -hmm. dlaczego bohater pianisty mm. żył tak jak żył. Za, za chwilę y, spróbujemy Uporządkować te nasze wątki, bo tutaj pojawiają się ciągle nowe i wrócimy do naszej rozmowy. Jest już z nami też mój czwarty zapowiadany gość Patryk Tomiczek. Za chwilkę go przedstawię, bo też jest z nami słuchacz. Halo, halo, dobry wieczór. Ano, dzień dobry. Dzień dobry. Pan... Nazywam się Maciej. Tak. Pan Maciej, tak. I tutaj przysłuchuję się tej dyskusji o Times Festival Aha. w Warszawie. Jestem nauczycielem, który prowadzi klub filmowy. I mam dla Państwa też kilka. A gdzie, przepraszam, tu. mogę zapytać gdzie? Koło brzegu. Koło brzegu, liceum prowincjonalne, wspaniałe Słuchaj. liceum, gdzie młodzież za dużo rozrywek nie ma, więc można ich troszeczkę do kina zaprosić Takiego w formie po prostu klubu, no tak, szkolnego. I Państwo naprawdę by się dziwili, bo mamy już 90 ponad seansów i trzeba było tych młodzieży, to, bo to mówi pani o tych młodych ludziach na Timeless Festival, no tak. Na in, a, koncert nam Adeusza kosztował 400 zł. No to na pewno tam ich nie było zbyt wielu, no bo to oczywiście koszty są wiadomo, no tak, ale też nie o tym chciałem porozmawiać. Chciałem porozmawiać o moich wnioskach po 90 seansach z młodzieżą licealną, gdzie, żeby to młodzież zachęcić, zrobiłem to w ramach takiego jakby sezonów, czyli House of Films to się nazywa. Mamy sezon, który ma 10 epizodów, żeby dzieciaki po prostu jakoś się pod tego Netflixa powiedzmy nam ustatkowały, że jest jakaś tam zmiana. Każdy sezon ma swoją nazwę i był na przykład sezon od filmu niemego do Netflixowego i reprezentowaliśmy co 10 lat z historii y, filmów, y, kinematografii w ogóle, no tak 120 lat mamy, tak lekko licząc, e, więc z tych 120 lat, które młodzież obejrzała, państwo by się zdziwili, ale wybrali Metropolis jako najlepszy film wow. całego, ja całego sezonu. Ta wersja oczywiście, y, którą została odnaleziona w Brazylii, ta dłuższa, ta prawdziwa, nie tam, co pan z wąsem powycinał i generalnie większość ludzi po wojnie oglądała tylko tą wersję, tylko obejrzeliśmy, że tą prawdziwą, dłuższą wersję. I nie, ale to jest absolutny klasyku. film, który przecież ciągle, tak, tak, ciągle do dzisiaj robi ogromne tak tutaj, wrażenie. Tutaj, tak. tutaj prowadzący, czy dyskutanci mówili o y, pianiście, dlaczego on tak wygląda, no to z ale miałem to samo, no tak, Tego, jego cytaty, ci, którzy nie potrafią uczą, a ci, którzy nie potrafią uczyć, uczą wf a ci, co nie potrafią uczyć niczego, uczą w mojej szkole. No, tak, złudy, ale to było złote czasy radia, no tak, tak. I te, więc naprawdę młodzież, oni naprawdę nie to oglądają, tylko że trzeba im to niestety podłożyć pod oczy. Sami nie sięgną, wybór jest ogromny. I nie wiedzą większe. jak szukać, I to, i to i te festiwale, bo przerobiłem z nim wszystko. I American Film Festival co roku, Festiwal Filmów Awolanych Dyni, Warszawski Festiwal Filmowy, najsłabszy z tych wszystkich. Mm. I, I jeszcze Inskie lato filmowe. Nap naprawdę jak się pojeżdżą i potem gdzieśkolwiek jadą później i przysyłają mi zdjęcia. Byliśmy na tym. Na premier, o, tu Klub Żak w Gdańsku, no, czyli jednak da się. No tak i to nie zginie, jest tylko, Świetnym że... nauczycielem. Naprawdę gratulacje i wielki szacunek, bo tacy ludzie potem... Filmu, to sam też bym nie obejrzał tych 90 filmów, bo by najlepsza żona mi nie pozwoliła obejrzeć tych staroci. A tak to zawsze hmm. idę do pracy. No A tak jeszcze myślę... mam pytanie, czy, czy ma pan może propozycję, ma pan od siebie właśnie jakiś tytuł filmu, który, na którym bardzo by panu zależało? To jest właśnie propozycja dla dystrybutorów filmowych, żeby ponownie wprowadzić? Jeden z tych, mówię, 90 to tylko se, się skupić na tych, co z młodzieżą Aha. obejrzałem. E... Bardzo mi się podoba na przykład film Śnieżka. Konwencja filmu niemego, film czarno-biały z muzyką andaluzyjską, oczywiście w tle, bez, z planszami, no tak, nie było w ogóle słowa. Siedzieli jak wryci. Jeden z niewielu samców, gdzie nie wyciągnęli komórki. Bo to też trzeba niestety to tolerować, tak? Nie jesteśmy zaczniemy im zakazy wszystkie robić, no ale próbujemy, no tak? Jako belter próbuj ich nakręcić, żeby jednak się skupili na filmie. Po co być w dwóch miejscach naraz? W kinie o tyle mamy łatwiej, że no się raczej nie stosuje tego, chociaż też już tam zanikają te pewne dobre zwyczaje. Więc, to jest Śnieżka były, no oczywiście klasyków Udealen, tam Stany Kubryk, telolity, wszystko, to wiadomo, muszą to obejrzeć. Ale polskie kino zawsze stawiam że w każdym sezonie być coś polskiego. I popił i diament no, z, z, scena no z, tym, z tym troszeczkę i... łatwiej, bo to jednak, jednak te polskie filmy mamy większe możliwości, szanse. No, trzeba tak, złumaczyć. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. W, w szkolnym klubie inne są zasady niż to. To, to nie jest Aha. tak, jak to dystrybutorzy mają e, ograniczone dosyć pole do manewru, ale polskie kino jest dobre i oni to widzą, jak się dopuści. Czy, czy, oprócz popiół i Damę oglądaliśmy e, rękopis znaleziony w Saragosie. To jest zupełnie dla nich nieobliczalne nie, nie, nie yy, nóż w wodzie Polańskiego, no tak, też yy, naprawdę yy, te, te ten Timeless Festival jest wspaniałą inicjatywą. Yy, to trzecia dopiero edycja, no się kłóciliście Państwo, która? No trzecia... Yy, nie, nie, nie, to. trzecia to my pamiętamy, kłóciliśmy się czy dwa, czy, czy trzy, lata trzy lata temu. temu no, no no, no, no, ale jeszcze raz, już nie chcę przedłużać na antenie czasu i, i naprawdę świetna dyskusja, kinematografia ma się dobrze, kino nie upadnie, nie słuchajcie, n internet kłamie. No to tak? pięknie. Nie da się, nie ja da mam się dla Pana te... propozycję tytułu dla Pana uczniów. Żeby pan przetestował na nich film Biegnij, Lola, biegnij. No mam Niemiecki na nie, nie, nie muszę oczywiście. No, ciekawa Ola, jestem, co nie, oni by biegnij powiedzieli. Biegnij, Lola, biegnij. Ma, ma. Tak, tak, tak, tak, Pan no, oczywiście, przecież to, to też był klasyk, to takie bardzo szybkie kino. Yy, no, jeszcze mamy jeden sezon, bo już 10 dziesię sezonów muszę zrobić i będzie przerwa, no tak, ale jeszcze, jeszcze do no, jeszcze faraona się zmierzamy, Ziemię Obiecaną, o, o to też, ten, też więc, trzeba naprawdę. się było ubezpieczyć, panie Borobiecki, jednej dziewczynie pomogło przy maturze. No, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy bardzo, na wtedy... naprawdę tak. bardzo, bardzo to był... Yy... No, budujący głos, szczególnie w końcówce tej Pana wypowiedzi, bo to są piękne słowa dla nas wszystkich, bo my wszyscy przecież kochamy kino. I to jest ten moment, że, że, że może pozwolimy w końcu dojść też do słowa Patrykowi Tomiczkowi, bo jest też z nami filmoznawca z Katowic, reprezentujący film, firmę Reset. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Patryku, słuchałeś chyba od początku nas. Tak, słyszałam. No I właśnie. Słuchałam. Witam serdecznie. Cześć, Wit cześć, cześć, witamy cię również cześć. i chcielibyśmy, żebyś podzielił się swoimi doświadczeniami z dystrybucją po latach Znowu starszych filmów, bo ty w pewnym sensie my sobie nawet tutaj przed wejściem do studia troszeczkę o tobie rozmawialiśmy i, i właściwie chyba trochę przecierałeś te szlaki, tak? Z pomysłem na stare Kip. filmy ponownie w kinach. Myślę, że jak w takiej regularnej dystrybucji to rzeczywiście nikt przede mną tego nie robił, a przynajmniej mi nie wiadomo. Klasyka była obecna mniej lub bardziej, albo kina same podejmowały taką inicjatywę albo dystrybutorzy, którzy zajmują się kinem współczesnym, bieżącym, czasem sięgali po starsze tytuły. Jak na przykład Wiwarto, pamiętam, że kilkanaście lat temu sięgało chociażby po Czaplina, Metropolis wspomniane, Amadeusza i kilka innych klasyków. Nie wiem, jak długo trwa, przygoda trwała, może rok, może dwa, może trochę dłużej. Ale kiedy ja zaczynałem, to y, rzeczywiście nie było takiego dystrybutora, który by w całości się z, y, sprofilował na klasykę kina. A przypomnij nam, e, kiedy zaczynałeś i, i y, jak Listopad y, 2023 y -hmm. i to było nie, nie z filmami, tylko z filmem, bo to był jedynym tytułem, który miałem wówczas, to było Opętanie. Jak y, Opętanie było... W Czyli kina, Andrzeja to, kolejne oczywiście. tytuły. Tak. I pamiętam też, że taką trudność w niektórych przypadkach, że kina nie wiedziały za bardzo co z tym począć, jak to umieścić przede wszystkim. Dzisiaj ta klasyka jest obecna, w repertuarze też kina promują to i szczycą się tą klasyką, ale pamiętam, że bywało tak, że E, że nie wiedziały, gdzie, jak to umieścić po prostu w repertuarze. Najczęściej to było jako wydarzenie specjalne, jednorazowe, e, ale też e, zdarzało się tak, że e, kina po prostu raczej e, preferowały przeglądy twórczości niż takie pojedyncze e, tytuły. Ale z czasem to po prostu widać było, że, że jest publiczność, która jest ciekawa, e, klasyki kina, więc e, teraz jest to obecne i pamiętam, y, zdaje się, że w kinie w toruńskim y, Kino, kamery, image, które działa tak nieregularnie, wróco, wrócili po jakimś, jakiejś przerwie. i W zasadzie 80% repertuaru to była klasyka kina. Więc, no, dzisiaj, dzisiaj jest troszeczkę inaczej niż te dwa lata temu. To jeszcze dwa słowa o tym, co później, co później proponowałeś i co za chwilkę nam zaproponujesz, bo wiem, że są tu plany. My mówiliśmy o tej tych regularnych projekcjach kinowych filmów, które wracają na duży ekran, ale też i, i ty masz na te przykłady, czasami powracają te filmy w formie takich mikrocykli, prawda? I taka propozycja mhm. przed nami już niedługo. Od ciebie. Tak, tak. Po opętaniu to były, aż ktoś uznał, że to po prostu się sprofilowałem na polską klasykę, bo rzeczywiście po opętaniu był film Jerzego Skolimowskiego, później znowu był Andrzej Żuławski, a później dopiero sięgnąłem po rozmowę Kopoli. Ale teraz próbowałem też e, w, ubrać rzeczywiście to, co kina mnie prosiły na samym początku mojej dystrybucyjnej przygody, żeby e, po, ubrać te tytuły, które mam w jakiejś formie przeglądów. I zdarzyło się też okazja, przy okazji, zdarzyła się okazja, przy okazji, e, e, że chciałem upamiętnić Andrzeja Żuławskiego, stąd pojawił się pomysł e, krótkiego takiego przeglądu, a od 10 kwietnia to z kolei Louise Buñuel, e, który jest. Dla mnie reżyserem takim oczywistym, ja się wychowywałem na jego filmach, które były dla mnie bardzo takie prowokujące, śmiałe, niegrzeczne, jak oglądałem jako nastolatek, 15 czy 16 latek. Dziś może już w, mniej, w mniejszym stopniu, bardziej są intelektualną przygodą i sam jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że troszeczkę spadł Buñuel z tego piedestału. Kiedyś był obok Antonioniego Bergmana. Dzisiaj wydaje mi się, że trzeba po prostu o tym Buñuelu i jego osiągnięciach Przypominać. Nie, no to jest świetnie, że przypominasz jego filmy, bo rzeczywiście może być nieco zapomniany, a tym młodym widzą właściwie kompletnie nieznany. To od razu dodajmy: to jest Wilidiana Diana w, w tej trójce. Piękność Dnia. No to myślę, myślę że I film, widmo wolności. Ciągle ciągle może wzbudzać wielkie emocje i właśnie widmo wolności. Patruku, zostań z nami jeszcze, tylko nie mm -hmm. widzimy się, ale się słyszymy. Pozostajemy tutaj w większym gronie i rozmawiamy dzisiaj o tych premierach po latach, bo też ja myślę, że to jest dobry moment, by trochę zadać prowokacyjne pytanie. Czy, czy to wszystko nie dzieje się też dlatego, że właśnie, może mamy za mało dobrych, interesujących, ciekawych filmów. Ja nie wątpię, że ciągle takie są i takie się pojawiają w repertuarze, ale może to jest dowód na to, że kino, że wszystko już było, kino zjada własny ogon i, i sięgamy po te klasyki, te artydzieła, ale też filmy rozrywkowe, bo one świetnie uzupełniają bieżący repertuar. No ciekaw jestem, co wszyscy państwo, moi goście klubu Trójki, dzisiaj o tym sądzą. Tak, ja się z tobą zgodzę. Rysiek, bo wydaje mi się, że to kino świetnie uzupełnia repertuar, ale też ono pokazuje w ogóle, czym było kino, ono przypomina nam. Czym, czym wspaniałym czym było, a... Czym kino może być, bo to nie są mhm. wszystkie tytuły. My nie, przecież nie oglądamy jakichś średnich, beznadziejnych filmów, tylko wybieramy najlepsze. Prawdopodobnie z naszej epoki, za kolejne 30-40 lat, też ktoś wybierze najlepsze. Więc jakby to nie jest tak, że przeszłość była tylko wspaniała, a my teraz mamy beznadziejne kino, tylko po prostu no taka jest selekcja. Ale... Moje podstawowe pytanie brzmi, dlaczego ja mam teraz to oglądać, tak? Czyli jeżeli ja idę do kina na no nie wiem... Czy chcesz? Yy, nie, ja zawsze chcę. <śm> <śm> dobrze. Ale nasz, no dlatego to dobrze wybrałam zawód tak, tak. Tak, yy, krytyczki filmowej. Ale yy, jeżeli w repertuarze jest, nie wiem, nienawiść, mhm. to moje pytanie jest, dlaczego ja mam teraz ten film oglądać? To znaczy, co on mi mówi o dziś? o tym, co ja dzisiaj myślę, jak ja dzisiaj widzę świat i jak ja go widziałam kiedyś, jak ja go widzę teraz, albo no jeżeli ktoś nie widział tego filmu wcześniej, to co ten film mówi o naszej dzisiejszej rzeczywistości. I wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy przykład, kiedy nienawiść była na, na polskich ekranach, całkiem niedawno, ale też świetnym momentem na przykład był Doni Darko parę miesięcy Aha. temu. Doni Darko, który nigdy nie wszedł na polskie ekrany, dlatego że Yy, wydarzył się ten film, premiera tego filmu przed 9-11, a tam jest główny temat no, katastrofy samolotu i wynikających z tego różnych wydarzeń. Yy, no i pewnego, nie wiem, zawieszenia prawdy rzeczywistości, w której główny bohater no, jakby dokonuje pewnych złych czynów. I wydaje mi się, że obejrzenie tego filmu dziś bardzo dużo mówi o tym, jak my dzisiaj w ogóle widzimy zło, jak my dzisiaj widzimy terroryzm, jak my widzimy względność, jak my re relatywizujemy y, zło i jak my w ludziach, nie wiem, dokonujących złych czynów szukamy jakiejś historii pewnej wrażliwości, tego co się stało, dlaczego oni to robią. I wydaje mi się, że ten film zupełnie inaczej byłby odebrany, kiedy on by wszedł w roku 2001 y, do kin. On oczywiście był na wszelkiego rodzaju nośnikach i jakby był filmem kultowym, ale zobaczenie go w kinie z publicznością zupełnie daje inne wrażenie po prostu tego, co jest dzisiaj ważne. I te stare filmy, po to one są, żebyśmy sobie zadali te pytanie, które łatwiej jest zadać w filmie, który jest z innej rzeczywistości, może się wydać czasami, nie wiem, śmieszny albo właśnie jakiś taki, nie wiem, sztuczny nawet. No tak, konteksty nawet, mogą się zmieniać. Tak? Niż w filmie, który jest aktualny i który jest mhm. jakby dla nas przezroczysty. My jeszcze nie widzimy pewnych rzeczy w nim, które będziemy widzieć za, za kilkadziesiąt lat. Mhm. Agnieszko, ty chyba zaprotestujesz ja, przeciwko nie, takim naszym ja, stwierdzeniom, nie, bo ja, ja troszeczkę o tym dyskutowaliśmy przed audycją, tak? tak. Ja jestem przeciwnikiem takich, jestem przeciwnikiem takiego kategoryzowania. kategoryzowania. Ja mhm. uważam, że w dobry film nie ma daty ważności, że klasyka jest punktem odniesienia dla kolejnych twórców. I, I to wszystko musi razem, to wszystko razem tworzy całość i to powinno funkcjonować, uzupełniać się i, i, i, i, i cieszyć ludzi. A oczywiście filmy są robione po to, żeby je oglądać w kinie na dużym ekranie. Tutaj jest zupełnie inny wymiar i wspólnie i, i dlatego ta klasyka powinna wracać. Bo dlaczego moje dzieci mają oglądać w telewizji takie wspaniałe filmy? No nie, nie. No szczególnie, te... że forma wielu z nich rzeczywiście hmm. wymaga tego dużego ekranu, bo to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia, tak, no, ale tak, też ta wspólnotowość tak, tak. w kinie, prawda? Zdecydowanie, ale ja myślę, że to wszystko musi się przenikać. Wspaniałe kina są teraz już kuratorsko programowane niczym galerie i doskonale wiedzą, że, że, że klasyka wzbogaca ich repertuar, ich ofertę do widza, że kształtuje społeczność wokół, wokół kina i lojalnych widzów, i to jest wszystko w ogóle wspaniałe. I, I to się powinno przenikać. Wtedy rodzi się dyskusja. Wtedy, no, w, w ogóle wtedy żyje kino. Sebastianie, Patryku, no z jakichś powodów jednak tak bardzo zawodowo interesuje Was stare kino, więc jak to wypada w kontekście z tym nowym? Ja tylko chcę powiedzieć, że bardzo doceniam zmysł Patryka, bo zgadzam się trochę z Agnieszką, trochę z Adrianą, ale właśnie pomysł, żeby wprowadzić nienawiść też właśnie w Polsce, jakoś tam podzielonej i, i jakoś tam myślącej o przemocy w nowych kategoriach. Zgadzam się z Agnieszką, że filmy nie mają do tej ważności. Ja lubię na przykład filmy, które są zupełnie związane nie wiem, społecznie z dniem dzisiejszym, które oferują pewien eskapizm, który ja bardzo lubię, ale uważam, że też fantastycznie jak te nasze premiery, jak właśnie Patryka Nienawiść tak pączkują i stają się jakimś takim wydarzeniem dużym. Więc to jest, to jest fantastyczne. A jeśli chodzi o nowe filmy, to no nie da się ukryć, myślę, że to jest fakt, że dużo wydarzeń potencjalnych, czyli tym, czym żyją kina, jakieś duże premiery właśnie, nie wiem, z cyklu Barbie, Oppenheimer i tak dalej, bo to, to na Oliwia kina, publiczność na Oliwia kina. My, my działamy niszowo raczej, ale te duże filmy jak Dom Dobry, który ma te tam 3 miliony widzów prawie, no to to jest coś, co, co realnie wpływa na dobrobyt kin. No to nie da się ukryć, że dużo tych wydarzeń po prostu odleciało w streamingi i tutaj myślę, że też miejsce się zrobiło, tak? że Del Toro robi premierę swojego filmu w internecie, a nie w kinach i nagle mamy przestrzeń, bo jego Frankenstein nie zajmuje miejsca w kinach. Tak? No taki przykład, myślę, że tych powodów jest więcej, ale myślę, że to jest też jakiś sposób, żeby kina czuły, że mają cały czas coś atrakcyjnego do zaoferowania. A nie, że najlepsze rzeczy i najlepsze talenty odpływają do internetu i nigdy już do kina nie zawitają. No i właśnie dzięki temu, co również wy robicie, mamy piękny zestaw. Jak się spojrzy rzeczywiście na taki tygodniowy repertuar kin, jest w czym absolutnie wybierać. Już nie mówiąc o tym, że naprawdę jeden zwykły śmiertelnik nie jest w stanie tych wszystkich filmów zobaczyć. Po prostu nie starczyłoby na to Kręcią czasu. słuchawką? <śmiech> Patryk? chyba lepiej. Patryku? Y jeżeli chodzi o kino współczesne No to, to, to różnie po prostu z nim bywa no. jest, lepsze, jest, wiemy, nie, wiemy. Jest, lepsze, jest lepsze, jest gorsze Ja jestem widzem niecierpliwym I zdarza mi się po prostu wychodzić z kina I, I ostatnio tak mi się zdarzyło na filmie Który jest bardzo popularny Nie będę tutaj robił antyreklamy Dlatego, że stwierdziłem po pół godzinie Że czy ten film mi dostarczy tej rozrywki Którą obiecywał Odpowiedziałem sobie, że nie Więc szkoda mi było po prostu na niego e, czasu ale to nie oznacza, że to był zły film, może to po prostu nie trafił w, w dobry... tak może mój. być. Mhm. E e a co do nienawiści, czy, czy do niedarku, które zostały y, tutaj przywołane. Ja w, w przypadku nienawiści wydaje mi się, że niewiele się po prostu zmieniło. Jak obserwuję publiczność, która przychodzi na ten film, ona jest często y, tak młoda, że nie mogła pamiętać po prostu premiery tego filmu y, w Polsce, bo się urodziła kilka czy lat y, później. I y, y, y, y ten film jakoś dobrze odbiera, M wydaje mi się, że mówi takim językiem, który oni mm rozumieją. Co ciekawe, najbardziej mnie zaskoczyło, kiedy kina zaczęły się same zgłaszać po pokazy dla szkół. I, I to byłem bardzo zaskoczony, to tak w pierwszym momencie odebrałem, ale jak to? Naprawdę? Na no a później sobie pomyślałem, no, że, że różne były biografie Ireny Sandlerowej, które były, albo podobnych filmów, które były po prostu zwyczajnie jakby złe. I tym młodym ludziom się wciska po prostu takie filmy, które są bardzo jakby grzeczne, nie mają żadnego, nie są niepokorne, nie powodują, że chce się o nich rozmawiać, to wydaje mi się, że nienawiść spełnia te wszystkie e, warunki i chętnie się po prostu o tym filmie rozmawia, czego byłem świadkiem parokrotnie. A z kolei Doni Darko to jest taki film, który wówczas może byśmy inaczej odbierali, chociażby z, z tego powodu, że zmieniły się nasze realia. Tam bohater, nastoletni bohater chodzi na kozetkę do psychoterapeuty, no to w 2001 roku byśmy to uznali za takie, jakiś takim, jakiś wymysł Ameryki, Coś totalnie dla nas obcego, a dzisiaj myślę, że że nie. No dobrze. Tak jak no, mówili, i, i pozostali rozmówcy, no gdzieś to się to jakby uzupełnia ten repertuar Kin. Te kino współczesne po prostu funkcjonuje obok klasyki, czy raczej klasyka obok kina współczesnego, no bo a... jednak klasyka jest w takim, no jakby to nie, nie, źle pewnie zabrzmi, ale kinem drugiego sortu chyba w oczach e, e, kiniarzy, którzy w pierwszej kolejności udostępniają swoje sale kinowe dla filmów premierowych. Słuchaj, ale ja prób próbowałem ci wejść w słowo, <grym> bo koniecznie <grym> muszę zapytać, <grym> ale to tu właśnie otworzy nam może też <grym> nieco szerszy kontekst właśnie by wspomnieć, bo tu padają ważne dla kina tytuły, ale też mamy przykłady na, na powroty filmów absolutnie rozrywkowych. Co w tym wszystkim? Tutaj Louis Bunuel był przywołany, Nienawiść, mm. tutaj padają różne tytuły, co w tym wszystkim robi Rambo, pierwsza krew. A no właśnie, to jest tak, że ja potrzebuję jakiejś takiej równowagi. I, A no właśnie. I po filmach, pamiętam kiedy wprowadzałem filmy typu Pod skórą, Nienawiść, to czułem, że po prostu potrzebuję czegoś lżejszego i wówczas... Odpowiedziałem Amelią, bo to takie głosy się pojawiały bardzo często, żeby przywrócić Amelię. Ja też potrzebowałem czegoś lżejszego i czasem jest tak, że po prostu potrzebuję właśnie czegoś lżejszego w, w tym, co wprowadzam do kin i stąd się pojawił pomysł, żeby utworzy taki nowy brand, który się będzie zajmować kinem bardziej e, gatunkowym. A Rambo Pierwsza krew, no to to jest taki film, kiedy słyszymy ten tytuł, no to podejrzewam, że większość osób się po prostu uśmiechnie pod nosem z takim pobłażaniem. A kiedy zaczynam przy, przytaczać historię w ogóle Rambo i mówić czego on jest przejawiem i o czym tak naprawdę jest ten Rambo, że to jest jednak weteran wojny wietnamskiej, że to jest trauma, że ten film pokazuje po prostu jak ci weterani byli e, gdzieś tam wyrzuceni jakby po nawias społeczeństwa, że ten film jakby przywraca tych weteranów i pierwsza i druga część. W drugiej części brzmiewa taki mocny dialog, kiedy Sylwestern, bohater grany przez Sylwester Stallone stwierdza, że chciałby, żeby jego kraj kochał go tak jak on go kocha. No to wówczas jakby w rozmowie też z osobami prowadzącymi kino, no to wówczas tak, takie jest inne troszeczkę spojrzenie na ten film, że jednak go gdzieś tak można umieścić w jakimś momencie historycznym, gdzieś osadzić mocniej, że to nie tylko musi być kino rozrywkowe, w którym bohater wychodzi i strzela. Zresztą tego jest, tej akcji jest zdecydowanie mniej niż w kolejnych częściach Rambo. I, no i wówczas mamy do czynienia po prostu z filmem, który pod względem takim i i filmowym, i historycznym jest no, istotny. No bo jakby nie było też, pamiętamy w Polsce w latach 80. po prostu, jak ten Rambo był wszędzie. Czy to jechał się autobusem, to kierowca miał plakat Rambo, wchodziło się na strzelnicę, można było zestrzelić fotografię z Lambo, <śm> można było nosić plakietkę na kurce z, z Rambo. No on był po prostu wszechobecny, bo to był taki kult tego super, bo bohatera. Super, w sensie tak, super bohatera, chociaż nie yy, z kategorii tych komiks Sağ olun. Tak, no i jest to dla mnie to był absolutny eksperyment i z Krystianem Kujdo, z, z którym wspólnie współpracujemy przy tym tytule, też się zastanawialiśmy, jaki będzie odzew i okazało się, że jest wielu mi, miłośników tego, tego cyklu, bo już się pojawiały zapytania o kolejne części. No to pewnie ciąg dalszy nastąpi. To jest właśnie przykład na to, jak różne są tutaj propozycje, bo przecież też dodajmy wracał i i wracały inne y, filmy całkowicie rozrywkowe, takie jak Avatar czy Władca Pierścieni. Mm -hmm. Jeszcze jeden, myślę, ważny wątek, bo y, mówimy, to jest oczywiście kwestia umowna. Od, od tych przede wszystkim tych dwóch, trzech lat y, nastąpiła taka intensywność y, tych filmowych powrotów, ale przecież to jest tendencja w kinie światowym czy europejskim znacznie już dłuższa. Właśnie może porozmawiajmy trochę w, o tym kontekście, czemu te powroty w Polsce tak, tak nastąpiły późno, bo, bo wiem, że i moi goście też mają na to przykłady, też obserwowali y, tę tendencję znacznie wcześniej, bo ona się pojawiła znacznie wcześniej za granicą. prawda? I do nas przyszła, myślę akurat w tym wypadku, z dosyć chyba dużym opóźnieniem. Ja tylko może powiem, że, że najstarszy festiwal klasyki w Europie, nie wiem czy nie na świecie, Sebastian, <śmiech> Ilcina Ritrowato w Bolonii, w tym roku to jest 40 edycja. Timeless to jest trzecia edycja, to no mniej więcej tak. jest taka różnica. Mm, no właśnie. Drugi najstarszy w, w Lyonie to jest 27 lat. Także ta, rzeczywiście... Czyli ten... rzeczywiście no, można było naprawdę od dawna wracać do klasyki. Tak, tak. Klasyka żyła już o wiele wcześniej w, w Europie, a w Stanach jeszcze... jeszcze znaczy jeszcze. u nas to się działo, ale to były rzeczywiście te tak. sytuacje takie dotyczące, to co wspominaliśmy, festiwali, przeglądów od czasu do czasu, prawda? Ja mam wrażenie, że jednak yy, głód nowości, po, po 89 przynajmniej, yy, że on był bardzo silny. Też to, to cała kultura jakby doszusowywania do zachodu, poznawania tej popkultury, oglądania nowych filmów, że to było po prostu bardzo silne. I też była jakaś taka ułuda chyba przez moment, że stare filmy, klasyka, że to wszystko sobie znajdzie miejsce w internecie, na DVD i to już nie będzie wracało. Ale właśnie teraz jest moment, mam wrażenie, kiedy młodzi, o których tyle rozmawiamy, oni stają się trochę smakoszami ponoć, bo to są wszystko takie... Nie do końca przetestowane hipotezy, obserwacje. Nastolatkowie lubią chodzić do kina, czy bardzo młodzi ludzie, dla nich to jest rodzaj święta, coś bardzo fajnego, bo wreszcie są w offline przez dwie godziny. Oni też są zainteresowani tym, co stare, bo to ma taką patynę, vintage, i tak dalej. Mnóstwo można takich par socjologicznych teorii tutaj dawać. Ale jakoś to z jakiegoś powodu to wróciło właśnie teraz. Jest, mam wrażenie, też pewne zmęczenie, przesilenie nadmiarem. I nagle ten klasyk się wydaje tak unikalny. Już ma taki, taką pieczęć jakości, że po prostu super jest na niego iść do kina. To jest doświadczenie, a nie kolejny film do odhaczenia. Więc myślę, że tych powodów jest bardzo dużo, ale, ale no wychodzimy w końcu z tego poczucia, że musimy tak gonić za pre premierami. Pamiętacie na pewno wszyscy, że był taki okres, że na przykład, nie wiem, filmy takie jak Władca Pierścieni czy, czy inne... Były duże kłótnie w Polsce, dlaczego one wchodzą dwa, trzy tygodnie później niż w Stanach? I już tego nie ma, prawda, już nie istnieje. To już wszystko jest, dzieje się równocześnie, dzieje się częściowo w internecie i nagle ta klasyka jest taką furtką, żeby przeżyć, przeżyć coś więcej, coś jakościowego. Ja mam takie poczucie. No wiesz, na pewno wśród naszych słuchaczy są i tacy, którzy pamiętają, że na niektóre tytuły trzeba było latami, latami. czekać, żeby <laughs> tak. pojawiły się w Polsce. Mało tego i też i też właśnie teraz dystrybutorzy nas wynagradzają, bo są też filmy, które nigdy właściwie nie miały swojej oficjalnej premiery kinowej w Polsce, a teraz właśnie... Tak. Tak, Pojawiają się nie, nie tylko kinowej. Ja w trakcie świąt spędzałam święta z rodzicami, m, rozmawiałam z tatą, który dostaje newsletter na temat nowości i mówi mi, no czy wiesz, że pojawia się nowość tam na jednej z platform, y, lęk pierwotny? Ja mówię, nie, no wiesz, jest tyle filmów, no, jakby, on mówi, nie, no ale to jest właśnie ważny film, bo... Mój tata na pewno nas słucha teraz, bo on nigdy nie wszedł do Polski i to jest właśnie okazja, żeby jednak to zobaczyć. Świetna rola y, tam Edwarda Nortona i tak dalej. No dobra, no to oglądamy w święta ten film. I nagle się okazuje, że mimo, że on ma bardzo wolny rytm jak na dzisiejsze standardy, czyli o czym jest ten film, dowiadujemy się tak po, nie wiem pięciu minutach? Co jak na dzisiejsze standardy jest bardzo późno. To jest to naprawdę świetny film i ja podziękowałam mojemu tacie, że on jakby prezentuje mi takie nowości, które jakby no w tym repertuarze tego myślenia, prawda, co, kiedy jakby budujemy narrację w mediach, no ja akurat w Miesięczniku Kino czy w ogóle na temat tego, jakie filmy teraz są ważne, jak ich dyskutujemy, mo mogą umknąć, prawda, więc jakby ja mam takie poczucie, że są trochę różne obiegi i warto jest jakby mieć naprawdę uszy i oczy szeroko otwarte, żeby zobaczyć coś, co jakby umyka naszym radarom. Bo tak naprawdę no, algorytmy ciągle nas kierują yy, w tą samą stronę, sprawiają, że my ciągle oglądamy to samo. A właśnie może warto jest obejrzeć coś, co czego byśmy sami nie wybrali. No. no to ja muszę powiedzieć, że ja już mam taki tytuł, bo tu cały czas dzisiaj w Klubie Trójki tworzyliśmy listę życzeń, przekażemy dystrybutorom. Sebastian, jak właśnie tutaj mówiłeś, to, to, to wtedy właśnie nasunęło no. mi się takie skojarzenie, to jest propozycja dla was, Niebezpieczne związki, ale Stevena mm. Fearsha, oczywiście te, tę ekranizację mam na myśli. Bardzo, bardzo bym znowu chciał film, oczywiście z Glenn Klaus z Johnem Markowiczem. Cudowny pomysł. Ten właśnie film chciałbym znowu zobaczyć na dużym ekranie. No i mam nadzieję, że to się wydarzy. To obietnica. Popracujemy nie nad nie. tym, popracujemy. <laughs> Dziękuję bardzo za, dziś, za dzisiejsze spotkanie. Wiem, że jeszcze moglibyśmy długo, długo rozmawiać i, i może jeszcze wrócimy za czas jakiś właśnie do tematu tych premier, ponownych premier po latach. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotkaliśmy się w klubie trójki w gronie filmoznawców, krytyków filmowych, dystrybutorów filmowych i rozmawialiśmy właśnie o tych propozycjach filmów które mają już swoją często długą historię. Adriana Prodeus, Agnieszka Łęska, Sebastian Smoliński, Patryk Tomiczek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy również Katowice. I, I to Kołobrzeg. Wszystko. I Kołobrzeg, Kołobrzeg, tak, no bo oczywiście nasz słuchacz z Kołobrzegu. Kino Kryterium grające chętnie klasykę Piękne, piękne nam dzisiaj rzeczy powiedział. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masiera, Ryszard Jeźmiński I to wszystko już dzisiaj w Klubie Trójki, bo za półtorej minuty, 22 i serwis Trójki. Autopromocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz. Mam cztery ręce i Andrzej Dąbrowski. Zielono mi Reni Jusis. Proszę wejść, proszę Barbara Wrońska. Wyrywa w nocy Czuję to.